Co? Przepraszam? mam. To leci? Leci. To się tak. nagrywa? Puk, puk. Jest ich tylko dwóch. Za <głos> dnia prowadzą zwyczajne życie. Jednak co jakiś czas przy mikrofonie przeistaczają się w obrońców dobrego kina. Nieważne, w jakim zakątku świata ukryło się bez talencie. Dopadną. I imię to... Celluloid Witamy w nowym odcinku Celluloidu, witam was Cortez I Oksza, zapraszamy na kolejną porcję świeżych wiadomości Świeża, świeża, najświeższa Najświeższa no. porcja wiadomości, zaczniemy od informacji o supergejach Je. Yeah. Tak E, jeden z producentów opowieści z Narni, e, stwierdził, że świetnym pomysłem byłoby realizacja serialu na podstawie jego własnej książki. Bardzo dobry pomysł, zawsze. Zawsze, tak. tak. tak. Film, e, a raczej serial, e, na podstawie książki pod tytułem Hero. Mhm. Takie małe nawiązanie najprawdopodobniej do Heroes. E, film, no co? Dobrze, no, <laughs> Zabry, no co? Da, Kombinuj. No. Kombinuję. E, Film Hero jest o superbohaterze, który jest gejem a w momencie, kiedy na światło dzienne wychodzi Naniaf, jego orientacja seksualna zostaje wyrzucony z Ligi Herosów i razem z innymi superbohaterami odsuniętymi od tego głównego nurtu tworzą grupę. Mi się trzy rzeczy przypomniała. Pierwsza rzecz, która mi się przypomniała to jest Hancock. Z Willem Smithem, którym teraz chodzi o, o, o superbuchatorze alkoholiku. Alkohol? No znaczy to w ogóle facet ze slamsów, który dwóch który, który, taki włóczęga. No tak, tak, taki włóczęga. Drugi. E, no, o, super bohater alkoholik to, to Iron Man, przepraszam, na no rzeczywiście. Drugi, druga rzecz, która mi się przypomniała, to, e, to The Incredibles, czyli nie, nie ma mocni. Tak. A trzecia rzecz, która mi się przypomniała, to jest taki krótki serial animowany który się nazywa... Cholera, już nie pamiętam jak. Pamiętasz o parodię y, Hany Barbery? Taki krótki... A a... Birdman. Harvey Birdman, Eternity at Law. Bardzo polecam. To jest parodia wszystkich e, kreskówek, które były zrobione na licencji Hanna Barbery, jeżeli będziecie mieli okazję, znaczy jeżeli oglądaliście... A to Hanna Barbera w ogóle robiła. To Hanna Barbera w ogóle robiła. Tak. Leci na Adult Swim na Cartoon Network, e, czyli w takim paśmie e, dla no takiej do, dojrzałej publiczności i to jest głównie skierowane do ludzi, którzy oglądali kiedyś e, cokolwiek. A Ja na przykład oglądałem Hanna Barbery, wszystkie scooby ja ja i tam, tam. inne... Kiedyś, kiedyś leciał Birdman, chyba w 1967 roku, co coś takiego, tak stara kreskówka o facecie, który chodzi w masce i, i, i lata na skrzydłach. Mm -hmm. I pomysł na, na, na serial był po prostu taki, że to wszystko poszło do lamusa, prawda? Wszystkie te, te postacie, Johnny Quest i tak dalej, oni próbowali to odnowić, ale generalnie wszystko jest już schowane, zamknięte i wtedy Wpadli na pomysł, żeby wszystko odświeżyć w nowej formie. W kompletnie nowej formie. Także zobaczcie, jest bardzo taki, no, no, no, momentami nawet mocny humor. No. Fajne, śmieszny serialik. Ty opowiedz o, o, o, o Doni Darko. Coś? O Doni Darko? Tak, to ja powiem wtedy. O film bardzo dobry, Doni Darko. Film jest zrealizowany no, już ładnych parę lat temu z Dickiem -Hallem. Film nietypowy. Dziwny, pokręcony, ze świetną usadą. a doczekał się w tej chwili kontynuacji. Ma zielone światło nakręcenie drugiej części, a tym, tym razem o siostrze mm -hmm. tytułowego do niego Darko, Samanty. W filmie się nazywało S. Darko. I opowiada opowiadał o tym, że jego siostra podróżuje przez stany, ma jakieś dziwne spotkania z dziwnymi ludźmi, czyli wszystko ma nawiązywać do tej formuły, która była w pierwszej części i od razu stwierdzam, że to, to może się nie udać, dlatego, że tak jak rozmawiałem wcześniej z Piotrem e, e, Dan Darko, to była zamknęta, zamknięta, zamknięta historia no, jesteśmy przeciwko, my celluloid <gryzamy <gryzamy jesteśmy <gryzamy przeciwko e, kontynuacji danego Darka. tak jest, jesteśmy przeciwko kontynuacji Darka. A to ja osobiście stwierdzam, że ja bardzo lubię historie, które dzieją się tu i teraz. Znaczy, mam na myśli że w jednym miejscu. Dlatego, że bardzo często ludzie, którzy nie mają pomysłu na żadną fabułę, rzucają bohatera w podróż. Mm -hmm. tak, I, tak. I wtedy on podróżuje i ma... Jest i, skrzyżowanie i, z filmem i, drogi, tak? I no to różne skup... rzeczy mu się przydarzają po drodze. No po drodze, tak. I, no, I u do niego Darko tak nie było. To był jeden z tych filmów, gdzie wszystko dzieje się w zamkniętej społeczności jakiegoś miasteczka. No, znaczy, ja powiem inaczej. Ja lubię historie, które mają początek Rozwinięcie i zakończenie, jak w szkole. Czyli jest jakaś, znaczy ja się śmieję, ale jest jakaś e, całość, jest jakaś historia A, opowiedziana, i do niedarko to ist, historia była powiedziana i skończona. Oczywiście można by było zrobić wariację na ten temat, tak, ale mm, uważam, że to jest na tyle. I tak będzie inny reżyser w ogóle. No, Także kto reżyserował, masz Tak. Jakiś e, gość. Już nie będzie reżyserował Richard Kelly, tylko Chris Fisher. Chris Fisher, nie wiem co to Co ma? E, znaczy, ja chciałbym, chciałem, żebyś powiedział, bo chciałem nawiązać. Bo jest taki pan, który się Mike Newell, zrobił e, między innymi i oczywiście Cztery Wesela, zrobił, i to jest też nawiązanie, takie Okej, okay, człowiek w żelaznej masce, jest, ma, ma bardzo, bardzo bogatą filmografię, ostatnio uśmiech w Lizy i miłość w czasach zarazy, której, której nie widzieliśmy, się przyznajemy się, bez bicia. I Pan zrobił między innymi też Kroniki Młodego Indiana Jonesa, czyli jest nawiązanie do dzisiejszego naszego tematu recenzji. Ale no tak. tak. Ale, Jeśli e... nie patrzyliście na tytuł e, wpisu, na który kliknęliście, to już wiecie o czym będzie film. Mike Newell, dobry warsztatowiec, e, robi film z Jackiem Gyllenhaalem. Film z Jackiem Gyllenhaalem e, będzie na podstawie gry komputerowej. To jest temat, do którego taki ja pracuję. Takiś dramat będzie. Takiś ciężki, Tak, to jest ciężka historia. E, kostiumowy film. <laughs> znaczy, to jest ekranizacja Prince of Persia, czyli e, gry, którą e, e, jeżeli jesteście w moim wieku albo starsi, to mogliście w nią grać w tej wersji takiej jeszcze jak taki biały ludzik latał po, po pamiętam, ekranie. W lewo i w prawo biegał i machał mieczem. Największa frajda była w momencie, <coughs> kiedy on przeskakiwał przez lustro i wtedy wyskakiwało jego odbicie. I ty biegasz w jedną stronę, odbicie w drugą. Tak, to na pewno będzie w filmie. W każdym razie, w każdym razie e, tą, tą, tą nową część, te, te ten, ten taki jakby remake e, m, będzie m, ten remake gry, mówię, bo, bo mówię o remake'u gry, jest w trzech częściach, bardzo popularna gra komputerowa, bardzo fajna. E, no i pytanie, czy pierwszy raz, to jest pytanie, które zawsze zadaję przy tym, przy takich informacjach, czy, czy pierwszy raz ktoś zrobi przyzwoity film na temat, na, na, na podstawie gry komputerowej. Co ciekawe, Mike e, Newell i Jake Gyllenhaal to są takie nazwiska, które się raczej, no, nie angażują w gnioty. Więc no, no pytanie, jakie. to oglądałeś tekst? Duma? Tak, oglądałem No to nie był aż tak straszny gniały. No dobry też nie był Jeszcze więc... <laughs> uśmiał no, no właśnie dlatego <laughs> Ja ci powiem, e, jeżeli jesteśmy przy, przy ekranizacjach e, filmów na podstawie gier, komputerowych to niedługo Uwebol, wypuszczam. Nie, proszę, nie, normalny news. Postal. Nie, dobra, okej, okay, ale normalny news, tak? Ja Powiedz ja... coś, jakąś normalną informację nam, przekaż. Od, od paru minut katuje Piotrka informacjami na temat filmu Iron Sky, mhm. czyli żelazne niebo. Tak, potwierdzam. Widziałeś Iron Sky? Opowiem Ci. A musisz zobaczyć. Iron zwiastun, Sky, zobacz zwiastun. Wiesz, Iron Sky. Iron Sky. Iron Sky. Iron Sky to jest najnowszy film niezależnej grupy finów którzy wcześniej zrobili serię Star Wreck realizowaną kon, e, konsekwentnie od 1992 roku do 2005. To jest taka grupa fanów zagorzałych, wielbicieli e, tych wszystkich filmów, e, akcji, science fiction i postanowili zrobić e, parodię filmów SF, też w stylu sensowa mąderka naszego e, obecnego, natomiast Panowie stwierdzili, że dobrze byłoby teraz pójść krok dalej i zrealizować historię jakąś własną. Mm -hmm. Czyli już nie e, parodię Star Wars czy Star Trek, tylko historię opowiadającą o hiterowcach, którzy po II wojnie światowej widząc, że jest klęska uciekają na swoich statkach kosmicznych, na drugą stronę księżyca, gdzie się przebudowują i w 2018 lecał, żeby atakować Ziemię. Tak, i jak znam Korteza, to będziemy to musieli zrecenzować. No, na pewno będę chciał, ale nie wiem czy się zgodzisz. Natomiast co ciekawe, jak czytałem news, na jednej ze stron internetowych, jeden z, z ludzi, który wchodził tam, dał komentarz. Mhm. I w komentarzu był link do strony, opowiadającej o, o, o jakimś śmicie związanym z, z nazistami. To znaczy, że w, w kiedy, kiedy, realizo, kiedy zaczęli realizować Sky, nie oparli się całkowicie na swojej własnej wyobraźni, tylko jest jakaś tam cząstka, może nie tyle prawdy, co yy, nawiązanie do, do, historii, tak, do, do, do, do innej historii, do spiskowej teorii dziejów, według której, uwaga, na Antarktydzie powstała po II wojnie światowej Nowa Szwabia i tajemniczy projekt Chronos. Było, z tego co ja czytałem, nabite, na, na no nie wiem, 10 stron 4 informacje na ten temat, że później Amerykanie w 50. którym tam lecieli jakimiś bombowcami. W ogóle jest cała, cała historia, czyli e, najprawdopodobniej drugie tyle, ile można byłoby zrobić w archiwum Mix. To no właśnie. Nowa Szwabia, tam się podoba. Tak się Nowa, Nowa Szwabia. Nowa tak. Szwabia. Ale najciekawsza informacja z tych wszystkich, które do tej pory powiedziałem, to to, że Finowie pojechali z tym e, teaserem do Cannes i zdobyli e, dofinansowanie, uwaga, Niemców. No tak, tak. 20, nie, Nie. Siebenundzwanzig Films Production. E, <śmiech>. dofinansowanie. 20, tak. no a teraz przechodzimy do czegoś normalnego, to znaczy do recenzji filmu. Okej, okay, tak? Dobra. To jestem przygotowany, ty? Tak, nie, to Cortes teraz będzie e, przygotowany, a ja będę mówił, czy mi się podobało, czy nie. <śm> <śm> <śm> e, no, mówimy oczywiście o nowym Indianie Jones, e, którego widzieliśmy tydzień temu, hmm, coś takiego. Widzieliśmy go tak naprawdę e, no, w dniu premiery, tak? Tak, w dniu premiery, to w czwartek było. To był w czwartek, tak. E, nie będziemy mówili którego, dlatego że ludzie będą się łapali zachowo, jak długo czekają na to, aż ten odcinek zostanie tak, zbudowany. Tak, tak, tak, ale coś i tak się zorientują. No w każdym razie, mm, no Kortes, może ty powiedz, jak Ci się podobało? My się podobało. Aha, mnie się to... też podobało. Ja się na razie ograniczę do tego i będę słuchał tego, co ty mówisz. Nie, Jestem ja chyba powiem... dużo bardziej sceptyczny niż, niż, niż Cortez. Nie, nie, nie. Ja, wiem, ja zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie, którzy będą szli na ten film ludzie, którzy poszli na ten film, tak samo jak my, mają po prostu e, pewne wymagania co do tego filmu. To mhm. znaczy wymagania, które powstały na bazie filmów, które oglądaliśmy wcześniej e, i naszych oczekiwań, które rasły w miarę jak czekaliśmy przez bite 19 lat. Mm-hmm. Poza tym wie, trzeba brać uwagę na to, że oglądaliśmy je jak byliśmy mali. To znaczy ostatni nie, to odcinek prawda. powstał w 1989 roku. Obaj z, z OXO wtedy mieliśmy 8 lat, więc ta. Ta. Ta. No, właśnie. Nie, no Coś w tym jest, tak, że za, zapamiętuje się filmy w jakimś tam określonym kształcie i ta, ta, ta, ta skorupa zastyga, tak, i, i właściwie już nie, nie, to są twoje wspomnienia zawarte w tych filmach i dlatego ludzie na no, nie chodzą. Jest coś takiego w tym, ponieważ no, wiadomo, no, same nazwiska, które się zaangażowały w ten projekt, no to powinny gwarantować stuprocentowy sukces. To powinien być po, po prostu, rzeczywiście, no, oczekiwania są niesamowicie napompowane. Mhm. Natomiast coś w tym jest, że e, to jest to samo, co było z Gwiezdnymi Wojnami. To są bardzo dobre filmy, fajne, warsztatowo świetne. E, nawet dobrze dobrano obsada aktorska. Aktorzy się starają. Scenarzyści się postarali. Nie ma tego samego błędu, co było w ostatnich, e, m, ostatnich Gwiezdnych Wojnach. To znaczy w ostatnich Gwiezdnych Wojnach nie było Harrisona Forda i Hannah Sola. Tutaj jest. Tutaj jest. <ścoughs> tak, to było to, czego brakowało Gwiezdnym Wojną. Tak. Nie, e, a rzeczywiście, no, m, wszystko jest na znakomitym poziomie. No, tylko, że to Nie jest to, tak? To, to już nie jest. To. To, już nie jest to, znaczy, to już nie jest to, Ja zauważyłem, oglądając ten film i czytając informacje na temat tego filmu, że główny nacisk. Historia historią. Mhm. Można, można ją łyknąć, można nie łyknąć, można się przyczepić, można się nie przyczepić. Główny nacisk, jakby był położony w tym filmie, i to widać, to na próbie odgrzania tego klimatu mhm. i tej formuły. Tak, tak. To tak. znaczy, w momencie, kiedy nie można było wyciągnąć operatora, który pracował przy wszystkich trzech częściach, bo teraz facet ma 95 lat, mhm. to Kamiński Janusz obejrzał te trzy filmy i po prostu cała jego praca było, polegała na tym, że musiał stworzyć takie ujęcia, które byłyby odwzorowaniem tego, co zrobił poprzedni twórca. I tak dalej, tak dalej, coś, tak dalej. Coś w tym jest, że to jest, taki, to jest taki fantastycznie odgrzany kotlet. Wiesz, że on jest odgrzewany, bo on już tak nie smakuje jak nowy kotlet, ale... Wiesz, no, cały czas ci smakuje, tylko po prostu wiesz, że to jest odgrzane. No. Wiesz, że jakoś. No jest oczywiście Harrison Fordy, jest, jest, jest parę zabawnych scen, no muszę przyznać, rzeczywiście. Mm -hmm. Wszystko jest, jest fajnie, tylko nie. To, w ogóle to, co jest. To, nie, najłatwiej jest to stwierdzić na, na pewnym przykładzie. Mianowicie w momencie, gdy przy, przystępowano do realizacji poszukiwania zagranej arki, a do konkretnie dopisania scenariusza, scenariusz został napisany w tydzień w jednym domu i ludzie, którzy weszli do tego pomyślenia, to, było, to był Spielberg, to był Lukas i Deerket. Dokładnie. Ta, y I Lukas stwierdził, że on chce mieć film, który będzie nawiązywał do Arki przymierza. Spielberg stwierdził, że chciałbym mieć kulę, która będzie leciała w, przez podziemię i tak dalej, to były jakieś takie, takie szczątkowe e, informacje, z czego została po prostu burza mózgów zrobiona i, i powstał zajebisty scenariusz, natomiast tutaj ten scenariusz, i to jednak trudno e, wiesz, nie, nie zwrócić na to uwagę, że był, e, pisany, a to, poczekaj, po to pisany, był pisany przez x lat. Okej, okay, okej, okay, okay. nie, bo ty mówiłeś, ja dodałem Davida Kappa, a ty mówiłeś o, o, tych, o tych oryginalnych scenariuszach. O okay, dobrze, dobrze. Bo o, Tak, słucham, słucham, bo to ta historia, ja znam tą historię, tylko po prostu mm, myślałem, że mówisz o tym, tym scenariuszu. Lavorant każdy. Tak, tak. tak. Okay. Bo David Kep, to jest... E... To jest ten nowy scenarz, dlatego go dodałem, bo mi się... Tak, wam, tak, tak, mu... tak, okay. tak, tak, tak. Znaczy, ja, ja powiem tak. Mm, hmm. Jedna rzecz, która mi przeszkadzała, to było... To były takie dwa, trzy momenty, kiedy akcja zwalniała i musieliśmy poczekać tak 15-20 minut, żeby coś w ogóle się zdarzyło. Znaczy, jakieś dialogi, niby, niby była ta zagadka odkrywana. No to nie jest na tyle jakieś tam strasznie angażujące, żeby można było. Ale m, rzeczywiście były takie momenty, że, że ten scenariusz zwalniał. Nie było efektów mhm. specjalnych, nie było jakichś takich scen niesamowitych. I nagle zdałem sobie sprawę z tego, że jak wyszedłem z kina, chciałbym się do tego przyczepić. Potem, potem sobie pomyślałem, mój Boże, przecież... To samo mieliśmy w oryginalnych Indiana Jonesach, prawda? Tak. To nie był taki film z epoki e, e, kina, który mamy teraz, że po prostu, wiesz, napompowana teledyskami MTV młodzież idzie do kina i po prostu musi dostać 16 tysięcy obrotów kamery na sekundę. Każde mm -hmm. ujęcie może trwać nie dłużej niż dwie sekundy, bo oni nie są w stanie się skupić. E, i rzeczywiście to jest taki film, jak Spielberg opowiadał, słyszałem go, jak opowiadał o robieniu tego filmu, powiedział, że oni straszny nacisk położyli na takie retro kino. Na, oni ten, robili ten film w taki sposób, jaki robiono w kino dokładnie 20-30 lat temu. I próbowali jak najwięcej z tego zachować. się to się nie da, no bo na, na końcu mamy eksplozję efektów specjalnych. Już nie będę mówił okay, jakich, ale... Cała zabawa polega na tym, że główny Indiana Jones, poprzedni, wszystko było nałożone na to, żeby po pierwsze aktorzy jak najwięcej zrobili scenka skaderski, ich. Tak, tak, widać było. Żeby dużo kaskaderki. Tak, żeby te aktorzy główni brali, a, a kaskaderzy byli tylko w, w ostateczności. A druga informacja to taka, żeby ograniczyć efekty specjalne do minimum. No, w tak. tym przypadku, tak jak mówi Oksza, że były sytuacje, w których e, po prostu musiała być, e, e, musiały być te efekty specjalne, ale założenie było takie, żeby ograniczyć to do minimum. I udział kaskaderów, i e, efekty specjalne. Natomiast e, to, o czym ty mówisz, to znaczy to, że w dzisiejszych czasach kino jest troszeczkę inne I, i przez to, że my poszliśmy naprzód a oglądamy film, który jest wstecz mm -hmm. w jakiś sposób nas gryzie w tyłek, natomiast yy, yy, pewna ciekawostka jest taka, że kiedy teraz ogląda się yy, stare yy, filmy, to ludzie, którzy są już yy, wychowani na zupełnie innym kinie nie zwracają uwagi i nie czczą Indiana Jonesa tak, jak w taki my. Sposób, tak, to Dlatego, prawda. że ja wrócę do mojego szwagra, o którym kiedyś już mówiłem w zeszłym odcinku. Byliśmy kiedyś z Okshou na imprezie, gdzie ludzie postanowili sobie zrobić maraton Indiana Jonesa. Mhm, tak. I oglądałem to z chłopakiem, który nigdy w życiu nie oglądał Jonesa. Mhm. I sytuacja była taka, że Wszyscy ci, którzy wcześniej oglądali, jak byli mali, to po prostu emocjonowali się przy każdej scenie. No tak, tak. tak. A chłopak, który to oglądał czy, czy, czy, świeżym okiem, po prostu przez cały czas dziwił się, co wy w tym widzicie. Mhm, mm mm -hmm. I co ciekawe, w momencie, kiedy e, z kolei ja z nim oglądałem Mumie, mm -hmm. w momencie, kiedy ona już weszła bodajże na, na DVD, to, to z kolei dla niego to było emocjonujące, a ja co chwila mówiłem, no tak, ale Aha. to było nawią to jest nawiązanie do no, Jonesa, Jonesa tak, tak. a to było, to już było, to już było, to już było. Tak. Tylko, że po prostu to, że Mumia i, e, i Skarb Narodów i Bóg Jeden wie co innego, wszystko to ma już nową formułę, jest z duchem czasu, jakieś nowe zagadki itd. tak dalej, to w tym momencie, czy tego chcemy, czy nie, odstawiamy Jonesa na boczny tak. tor. To jest film naładowany jednak nostalgią, bo, bo rzeczywiście muszą być standardowe takie jakieś... E, Standardowe wstawki, które zawsze są w Indiana Jones. I to cieszy, tak? Czyli to, że, że na przykład Indiana Jones i węże, tak? Że on nie lubi węży, oczywiście jest nawiązanie. tak, I tak po, po kolei, po kolei, po kolei, po kolei dostajemy takie smaczki. E, Okej, okay. to, jest, to, jest, jest, to jest... Nie to jest da się okay. tego oddzielić. Jest trudno strasznie, tak jak na, my teraz recenzujemy. To jest, jest ciekawa sprawa, że my teraz recenzując nie umiemy oddzielić tej swojej warstwy emocjonalnej, czyli tego, co, co, co, na co pamiętamy. Tak. Na tym jesteśmy wychowani. To jest, jest trudno jakby nie cieszyć się tym, że, że, że Harrison ja Ford woglądow. znowu wskakuje na ciężarówki i, i, i, i szuka jakichś złotych posążków i od, od, od, wow. odkurza podłogę, znajduje jakieś, nie wiem, rysunki na podłodze i coś tam odszyfrowuje z nich. No to jest po prostu... To jest, to, jest, to, jest, to jest Jones. No. To, to Nie da się tego, nie da się tego podzielić. No. Znaczy w ogóle z całym szacunkiem dla, dla scenarzysty. E, historia, którą on stworzył, przez cały czas e, żył z przeświadczeniem, że nie może stworzyć czegoś, co będzie po prostu filmem fanowskim. Mm -hmm, no bo tak, tak. bo e, jak ogląda się takie filmy niskobudżetowe, to fani bardzo często e, co i rusz wsadzają postacie, wydarzenia albo przedmioty z poprzednich części. Tak. Jednak pomimo faktu, że e, David cały czas próbował od tego uciec, to jednak e, jest bardzo film jest przeładowany nawiązaniami do poprzednich części. Jesteście sklepem na ty? <grym> tak. <grym> Ale facet jest e, związany ze Spielbergiem już od czterech filmów bodajże. Mhm. To on e, e, teraz zrobił Jonesa, zrobił dwa pierwsze Jurassic Parki i zrobił wojnę Światów napisał scenariusz, ale wcześniej coś go cenię bardzo za, za złe towarzystwo Hansona z, ze Spiderem Bardzo fajnie, bardzo go lubię. Mm, mm. No i jeszcze zrobił Oczy Węża, film, który nam się Oczy Węża, tak. Nie, no. bardzo fajny film. Bardzo, tak, fajny bardzo film. fajna sensacja. Ostatnio był w telewizji, wiesz? Był. Widziałem gdzieś tam A ciekawostką tam. jest, e, e, e, mm. że tak wrócę do, do, do jakby do pierwszego Jonesa, taka, że, e, że pierwotnie w ogóle nie miał powstać Indiana Jones, tylko Spielberg powiedział do George'a Lucasa, że bardzo chciałby wrócić jeden z kolejnych odcinków Jamesa Bonda. A na to Lukas powiedział poczekaj spokojnie, jak tutaj mam fajny pomysł na, na film o archeologu i tak dalej, czyli wie, pierwotne założenie było po prostu takie, że Spielberg będzie realizował kolejną część Jamesa Bonda. A chciałbym to zobaczyć. Chciałby chciałbym to zobaczyć. Chciałbym zobaczyć, e, jak Spielberg zrobi Jamesa Bonda. Naprawdę bym chciał. To by było coś niesamowitego. Nie George Lucas, Spielberg. Dokładnie Spielberg chciałbym, żeby zrobił Bonda. Nie okay. wiem, jak by to wyglądało. W ogóle czy, nie umiem sobie tego, tego no wyobrazić. Tak. Ale... Pomimo tego, że Spielberg zaczynał od takiego przygodowo, wiesz, sensacyjnego kina, nie mm -hmm. gdzieś tam się w tym szl szlifował, teraz też robi coś innego ale teraz robi różne rzeczy. Wiesz, ale, ja... ale chciałbym, żeby wrócił właśnie do... do, do, do, do okay, żeby zrobił ja rzeczywiście Bondę, żeby pojechał na całość, żeby, wiesz, żeby to było widać, no, na pewno byliby tam obcy. Ja się <śmiech> zastanawiałem ostatnio na temat tego, jakby wyglądał Jones, gdyby, znaczy nie postać, tylko film, gdyby była akcja, rozgrywała odgrywała się we współczesnym świecie teraz, czyli, mm -hmm. czyli po, po, po, w XXI wieku. I powiem ci, że, że to mnie natknęło na to, że no pani, nie chciałbym czegoś takiego oglądać. Przepraszam, że. Ci, nie, ja, to, nie, ja nie, nie, nie, ja nie też chciałbym. nie, ale czysto teoretycznie. <głos> to sprawiło, że, że olśniło mnie, że Jones jest poprawny politycznie. Aha. To znaczy, że w momencie, kiedy realizujemy film, który dzieje się w latach 30., -tych, 40., -tych, to głównym złem są hitlerowcy. Jak realizujemy film, który akcja dzieje się w czasie zimnej wojny, to głównym złem są komuniści. Czyli teraz byliby terroryści. Dokładnie. Al-Qaida. Czyli, no czyli że, że jeżeli teraz byśmy realizowali no tak. film o John'sie, to by pewnie pasowało, wiesz? To by no do, pewnie do, pasowało. No właśnie. Tak być, taka tam. jest konwencja, czyli, że głównym złem jest Al-Qaida, że y, jakiś naszyjnik y, będzie y, kradziony z muzeum brytyjskiego, a w momencie kiedy będzie odczytywana jakaś sekwencja z koranu, to się otworzą drzwi. No coś takiego, tak, no, tak, tak, tak, tak. Tak. Taka będzie widzę widzę konwencja, no właśnie. Eee, jak oceniasz? Mm, wiesz co, eee, czwórka. T4ka? Tak, bo uważam, że to jest najsłabszy z, z Jonesów. Mimo wszystko, mimo wszystko. Nie, a ja, stąd, a ja, ja bym konkurował pod kątem słabości z drugą częścią. Nie, nie, absolutnie nie. Mhm. Dlatego, że druga część jest tak absolutnie wyjątkowa, z tym jedzeniem muszczków, z tymi, z tymi, wiesz, z tymi dziećmi, e, z tym, z tym, z tym, e, z tym chi, małym chińskim chłopczykiem. Wprowadza tyle klasyków do historii kina, że absolutnie się z tobą nie zgodzę, absolutnie. absolutnie. Mogła ci się to nie podobać, natomiast, e, znaczy mogła ci się mniej podobać niż inne, tak? Natomiast uważam, że to jest absolutny klasyk. To jest, wiesz, to jest, te, te ja sceny... jest tak akademicka rozmowa jak na temat tego, która część alienów jest lepsza albo która część co tam to było z tych czterech części? Tak, ale nie, ja mówię tylko pod kątem, zobacz, bo ja mówię tylko i wyłącznie pod kątem, jeżeli chodzi o świątynię Zagłady, to pod kątem tego, jak często um, są nawiązania, jak często ludzie pamiętają te sceny. To jest tak charakterystyczne, mhm. um, że um, wiesz, ciężko jest, ciężko jest jakby nie odróżnić tego filmu od innych. A z tym, no, dyskutowałbym, tak? Ja wiem, nie ma nic wychodzi. takiego specjalnie wyjątkowego, żeby... Oczywiście jest to fajny Indiana Jones, ja polecam, naprawdę. To fajnie by było pójść do kina na, na to. Ja, to nie są zmarnowane pieniądze. Szczególnie, jeżeli ktoś... Yy... Ma taki Dobre, se sentymentalny tak. stosunek do Jonesa jak my, ale, ale uważam, że mimo wszystko to jest najsłabsza część. No. Ja wiem. Ja powiem Ci pewną powiem ci, powiem ciekawostkę, bo o tym akurat zapomniałem powiedzieć. Jeżeli ktokolwiek Wam w, w jakiejkolwiek recenzji napisze, że Harrison Ford wrócił do postaci Indiana Jonesa po 19 latach, to jest kompletna bzdura. Mhm. Dlatego, że Jones wystąpił jako... E, e, Harrison. Harrison, <laughs> Harrison wystąpił jako, jako Indiana Jones w 93 roku. Aha, w czym? serialu. No. To znaczy miał kamę w, w przygodach w młodego w, w w w Jonesa, właśnie. Występował jako, jako 50-letni Indiana Jones. I co jest ciekawe, to znaczy, to, to był odcinek tytułowany już ci mówię, Młody Indiana Jones i tajemnica blusa. <tosurujesz> <Komple> <grafy> jakich... <grafy> <grafy> tak, A ten, na, na Tak, notabene, ten chłopak, A, który. Sean... Patryk tak tak tak, tak, tak, tak, tak, tak. To był fajnie dobrany gość. Znaczy, Fajny, prawda? Gdzieś tam, no. gdzieś tam, gdzieś tam pasował mi do tej roli. A co myślisz o, ty, o nowym? Siale She Lebev? Shea Lebev był e, robiony na podstawie Marlona Branda z filmu Dżiki z 1954 <laughs> roku. Jezu, rzeczywiście. Prawda? Jezu, faktycznie. Rzeczywiście, to jest ten Ten sam, znaczy jeżeli chodzi o wizerunek. O tak, wizerunek, nie, nie, tak. Nie zachowanie, bo jakby gra aktorska to jest co innego. Bo, bo ale Lebev wizerunek. To. Ale, ale co myślisz? Znaczy jest, bardzo jest, fajnie, czyś, ja, ja bardzo lubię tego aktora. Znaczy fajny aktor, tylko po prostu, jak się zastanawiam, czy, czy ty widzisz na przykład... Yy, bo się tak zastanawiam, jak to będzie wyglądało, bo teraz on jest znaczy naznaczony ja, jakby, tak? Ja wiem, że jest naznaczony, ale ja ba bardzo bym był przeciwny temu, żeby powstawały nowe Jones na temat syna, wnuka, czy cokolwiek. Jest tym. na końcu taka scena z kapeluszem, mogę ją powiedzieć? Nie. Nie, nie mogę, dobrze. No zwróćcie uwagę na scenę z kapeluszem na samym końcu, jak będziecie oglądali. To jest, wow. Tak, bo no to jest nawiązanie, taka... konwencja. Nie, nie, nie, to jest oczywiście to jest nawiązanie ale to Chciałem, żebyście zobaczyli i może będą jakieś komentarze na, na stronie, bo, bo ciekawe, co to znaczy. Ciekawe, Bardzo co to ciekawe. Znaczy, Kończąc, e, żeby tylko powrócić do informacji na temat Tajemnicy Bluesa. Nie będę wam wyjawiał, jest, nie, właśnie, nie będę przerwałem. wam wyjawiał, jaka jest tajemnica Bluesa. Informacja najciekawsza jest taka, że właśnie dzięki temu filmowi a po raz pierwszy zainteresował się George Lucas kryształowymi czyszkami. I tam jest... Mm. Mm. I tam jest nawiązanie właśnie... Mm. <głos> już takie. Jest nawiązanie, jest nawiązanie. Tak, to co, twórka? No ja czwórka ty? Ja też. Aha, okej, okay, no dobra, no to obaj jesteśmy znowu zgodni, bez nadziei, no, Strasznie nuda. E, zapraszamy do kolejnego odcinka. E, nie wiem jeszcze co będziemy recenzowali, bo nie wiemy co obejrzymy. Także. E, zaskoczymy Zegnajmy, Was. Tak, tak zaskoczymy <głos> Was. Żegnają Was, Cortes i trzymajcie się, do następnego razu.